Odcinek 5. Festiwal Fantastyki Falcon 2015. Żadna impreza nie ma racji bytu bez ludzi ją organizujących. Falcon to istne stado organizatorów i wolontariuszy. Karolina Wnuk to specjalistka od spraw związanych z PIA. Opowiedziała mi o świecie fantastyki od kulis. Przecież, proszę, typowy dzień. Osoby od PR-u na Falkonie. <głos> ty powodziewam osoby od, od PR-u. Ogólnie przychodzę tutaj e, rano. Przychodzę, jestem od początku imprezy i praktycznie cały dzień siedzę w sklepiku, gdzie dodaję, sortuję zdjęcia na Facebooka, a w międzyczasie przychodzą na przykład takie osoby jak ty na wywiady. Przykro mi. <głos> Nie. Albo woła mnie koordynator właśnie, żebym, żebym gdzieś poszła coś załatwić właśnie z mediów, czy, czy od akredytacji prasowych. A dużo jest bajzlu takiego, no bo jest bardzo dużo osób, bardzo dużo wolontariuszy, żeby to ogarnąć. Bardzo jest to trudne? Myślę, że nie. Myślę, że my tu mamy tak posortowane w takie działy, że każdy koordynator, każdy organizator ma swoje działki i swoich wolontariuszy, więc każdy ma to jakoś tak poukładane. A udaje Ci się coś zobaczyć, coś usłyszeć, czy tylko ten sklepik i cztery sztuczne ściany sklepików? No nie no, wczoraj to oczywiście nie dało rady yy, wyjść z tego, chociaż na jednej prelekcji byłam na Jakubie Dębskim. To... I jak wydarzenia? Super, naprawdę fajnie. I my się nie spodziewaliśmy, że tak będzie i on się też nie spodziewał, że tyle ludzi. No to takie elementy są najlepsze. A dzisiaj coś jeszcze masz w planach, czy tylko praca już? No dzisiaj jeszcze sort, sort zdjęć z wczoraj, bo jest ich kilka tysięcy, także no jest naprawdę sporo roboty. Trzeba jeszcze dodać zdjęcia z wczoraj, no i zdjęcia jeszcze z dzisiaj. Także też sklepik prawie ciągle. A przed tą rozmową wspomniałeś, że to twój pierwszy rok. Jakbyś miała powiedzieć, co sprawiło ci największą trudność, ale i największą radość? No, moim największym zadaniem było prowadzenie fanpage'a na Facebooku, więc to było zdecydowanie najtrudniejsze, najtrudniejsze, szczególnie kilka dni przed Falconem, gdzie tych informacji spływało naprawdę mnóstwo, od sponsorów, od wystawców, z każdej strony i trzeba było ludziom też przypominać, jakie mamy główne atrakcje, co się będzie działo, tak żeby wiedzieli na co przychodzą. Także to było chyba najtrudniejsze takie, że musiałam być ciągle dostępna, ciągle pod telefonem i, i ciągle aktualizować te, te informacje. A gdybyś mogła, no bo następna edycja, raczej na pewno się odbędzie, i Ty gdybyś mogła ustalać program, kogo chciałabyś z naszego poletka i z zagranicznego poletka zaprosić? Że masz złoty bilet i możesz kogo chcesz? O, rany! Myślę, że z polskiego to na pewno chciałabym jakoś przekonać Sapkowskiego, żeby kiedyś przyjechał, żeby tylko nie pojawiał się na tym Polkonie, tylko żeby odwiedził jednak nasz Falkon kiedyś, a z zagranicznego myślę, że George Martin, bo to jest jednak no, klasyka, no, ciężko by było go spotkać gdzieś tutaj. No Falcon się rozwija, więc oby, oby to się stało. E, chciałem jeszcze zapytać, jak oceniacie pod względem ludności? Czy przerosło ostatnie edycje, czy jest na tym samym poziomie, czy troszkę mniejszym? Bo wczoraj, sobota, tak jak obserwowałem, była chyba najgorsza pod tym względem dochodzenia i przyciskania się. Dzisiaj już w niedzielę jest troszkę, troszkę luźniej. No tak, wczoraj w sobotę było najwięcej rodzin z dziećmi, chociaż dzisiaj też się spodziewamy. No ale na wczoraj, na godzinę bodajże 18 mieliśmy 7 tysięcy ludzi. Tak, że to jest, to jest przyrost, bo na tamtą edycję mieliśmy 7 tysięcy w ogóle. A dzisiaj jeszcze przyjdą ludzie na, na jeden dzień, czy, czy, czy przychodzą jeszcze wykupują te wejściówki. No tak, był, był jeszcze piątek, więc nic dziwnego, że no, mogło coś się wydarzyć. Widziałem też, że oczywiście jest sekcja pogotowia, która na szczęście nie ma za dużo do pracy, bo no, trzeba zwrócić uwagę, że jednak osoby zainteresowane fantastyką, czy science fiction, nie, jak zwał, tak zwał, Umieją się zachować, to nie jest typowa impreza, taka jakaś kulturalna, jakiś koncert, coś w tym stylu, tutaj nie ma krzyków, nie ma tłuczenia butelek, nie ma przekleństw, czasem ktoś na coś popsioczy, ale to jest normalne, ale jest nie tyle, że wysoka kultura, ale po prostu jest kultura, jest tak spokojnie, zadziwiająco spokojnie. Tak, tu, tu mamy taką kulturę po prostu, yy, że traktujemy się wszyscy na ty. Jesteśmy tacy, no, fair wobec siebie i ludzie, którzy tu przychodzą, wiedzą, że jeśli coś zrobią, no to po prostu zostaną wyrzuceni. I to są naprawdę świetni ludzie I nie słyszałam jeszcze, żeby był właśnie jakiś tam mm, przypadek, żeby trzeba było kogoś wyrzucać, czy, czy stałoby się coś złego. No wiadomo, zawsze jest taki troszeczkę bałagan, gdzieś tutaj ludzie porzucają papiery, ale to jest, to jest wszystko. Tak, nawet patrząc na ochronę, chodzi już znudzona. Wczoraj już chodziła znudzona, dzisiaj chodzi znudzona, po prostu nie mają nic do roboty. No tak, no bo w sumie to tylko chodzi o to, żeby pilnować tego wszystkiego, ale to jest właśnie taka kultura fantastyczna. Tak, tak jest na wszystkich konwentach, wydaje mi się. Jeszcze takie pytanie, czy nie miałabyś ochoty i jakie są możliwości, żeby falter jednak troszeczkę rozrósł się pod względem dni, bo trzy dni i program jest tak napakowany, że z bólem serca trzeba wybierać niektóre rzeczy i nie ma... Siły, żeby zrobić, czy relacje, czy nawet zobaczyć wszystko? Czy jakieś na to szanse są? i Jak z Twojej perspektywy? No tutaj trochę niefortunnie wyszło w tym roku, bo my Falcon zawsze ustawiamy tak, jak jest 11 listopada i mamy więcej dni wolnych wtedy. Wtedy jest czy dłuższy weekend, czy, czy jakoś to tak wypada, że zawsze jest trochę tego wolnego więcej. No a w tym roku no, niestety wypadło tak, że, że musieliśmy zrobić przed, Ten 11 nieszczęsny jest w środę. No i szczerze powiedziawszy, no, nie wiem czy miałabym pomysł, żeby bardziej go rozłożyć, no bo w czwartek jednak y, nie mamy możliwości wynajęcia szkoły programowej, no bo tam są lekcje. Y, no i zdecydowanie mniej uczestników byłoby w czwartek, także myślę, że no, jak, jak mamy program trzydniowy, to nie mamy możliwości rozwinięcia tego, jeśli mamy cztery dni jak najbardziej. Czy możesz jeszcze coś przytoczyć o szkole, bo ja jednak zdecydowałem się zaokrętować tutaj w głównym budynku i w szkole nawet nie byłem na moment, więc co tam się działo, czy byłaś w ogóle, czy miałaś okazję, żeby zajrzeć? No ja niestety nie miałam okazji, zajrzeć tam, ale tam się dzieją takie już rzeczy dla wytrawnych fantastów, głównie to są larpy i gry fabularne, RPGi. I tam, y, jeśli wchodzi się już do sal, to się już czuje taki klimat, że to się wkracza do całkiem innego świata. Czyli tam już y, naprawdę panuje taka atmosfera, taka bardzo, bardzo mocnej fantastyki, bym powiedziała. Y, tam też działy się właśnie LARPy z y, konkursu LARPy Najwyższych Lotów, y, Puchrę Mistrzów, jeśli chodzi o RPG i inert, Czyli y, konkurs na najlepszego gracza RPG. A gdybyś miała taką moc, że mogłabyś jedną, jedyną rzecz zmienić na Falkonie... Nie tyle, że coś jest źle, tylko po prostu coś mogłaby zmienić, bo mówiliśmy już o zaproszeniu gości, ale coś, co mogłoby zmienić, coś, żeby Ci jeszcze bardziej sprawiło frajdę tutaj. Co, to, co by to było? O rany, chyba, chyba dłuższy Falcon, <grym>, żeby ustalić, że są jeszcze ze dwie czy trzy niedziele i wtedy jeszcze można, można gdzieś coś pochodzić, zobaczyć. No nie wiem, no wydaje mi się, że więcej, więcej wszystkiego, więcej prelekcji, więcej gier. Chyba tak. No to tego, Tobie i sobie życzę, i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Więcej nagrań na www .podcaston .eu.